Księga Jakuba, brata Nefiego. Słowa Jakuba do jego braci. Człowiek, który dąży do obalenia nauki Chrystusa, zostaje porażony mocą Pana. Pokrótce o dziejach ludu Nefiego. Rozdział pierwszy. Jakub i Józef nakłaniają ludzi do wiary w Chrystusa i nauczają słowa Bożego. Nefi umiera. Nefici stają się niegodziwi i pyszni. Upłynęło 55 lat od czasu, gdy Lechi opuścił Jerozolimę i Nefi dał mnie, Jakubowi, przykazanie co do mniejszych płyt, na których są wyryte te słowa. I nakazał mnie, Jakubowi, zapisać na tych płytach to, co uznał za najcenniejsze i nie nawiązywać, chyba że bardzo zwięźle, do dziejów tego ludu, zwanego ludem Nefiego albowiem powiedział, że dzieje jego ludu mają być zapisywane na jego drugich płytach. I mam zachować te płyty, aby były przekazywane moim potomkom z pokolenia na pokolenie. A ze świętych nauk, wielkich objawień czy proroctw mam przytoczyć na tych płytach to, co najważniejsze i zapisać tak obszernie, jak będzie to możliwe, dla dobra sprawy Chrystusa i dla dobra naszych. Albowiem ze względu na naszą wiarę i wielką troskę o naszych zostało nam objawione, co ma się z nimi stać. Oto otrzymaliśmy wiele objawień i proroctw, dlatego wiemy o Chrystusie i Jego Królestwie, które ma przyjść. Przeto to trudzimy się z całą pilnością pośród naszych, aby nakłonić ich do przystąpienia do Chrystusa i korzystania z dobroci Boga, by mogli wejść do Jego odpoczynku, żeby nie przysiągł w gniewie, że nie wolno im wejść, jak uczynił to sprowokowany przez synów Izraela w dniach pokusy na pustyni. Dlatego pragniemy przekonać wszystkich ludzi, aby nie buntowali się przeciwko Bogu, pobudzając Go do gniewu, lecz żeby uwierzyli w Chrystusa i mieli przed oczyma Jego śmierć, cierpienie na krzyżu i poniżenie przed światem. Ja, Jakub, biorę więc na siebie wypełnienie przykazania mego brata Nefiego. Gdy Nefi postarzał się i wiedział, że wkrótce umrze, zgodnie ze zwyczajami królów namaścił swego następcę na króla i władcę swego ludu i lud kochał Nefiego niezmiernie bo był ich wielkim opiekunem walczył mieczem Labana w ich obronie i trudził się przez całe swoje życie dla ich dobra lud pragnął więc zachować w pamięci jego imię i panujący po nim królowie byli nazywani przez lud Nefi II, Nefi III i tak dalej według panowania królów i lud takich nazywał bez względu na ich prawdziwe imiona. I stało się, że Nefi umarł. I ludzie, którzy nie byli Lamanitami, byli nazywani Nefitami, jakkolwiek byli też nadal zwani Nefitami, Jakubitami, Józefitami, Zoramitami, Lamanitami, Lemuelitami i Ismaelitami. Jednak ja, Jakub... Nie będę ich odtąd tak rozróżniał, nazywając lamanitami tych, którzy starają się zniszczyć lud Nefiego, a nefitami albo ludem Nefiego według panowania królów tych, którzy są przyjaźnie ustosunkowani do Nefiego. I stało się, że nefici pod panowaniem drugiego króla znieczulili swe serca i zaczęli oddawać się po trosze niegodziwym praktykom, pragnąc wielu żon i nałożnic jak Dawid i Salomon, jego syn w dawnych czasach. Szukali i znajdowali dużo złota i srebra, dlatego zaczęli wbijać się w pychę. Przeto ja, Jakub, otrzymawszy wpierw polecenie od Pana, tak do nich przemówiłem, gdy nauczałem w świątyni. Albowiem ja, Jakub i mój brat Józef zostaliśmy wyświęceni przez Nefiego na kapłanów i nauczycieli tego ludu. I służyliśmy wiernie Panu w naszym urzędzie, przyjąwszy odpowiedzialność, że grzechy ludu spadną na nasze głowy, jeślibyśmy ich nie uczyli Słowa Bożego z całą pilnością. I staraliśmy się ze wszystkich sił uczyć ich Słowa Bożego, aby ich krew nie splamiła naszych szat, w przeciwnym razie ich krew pokalałaby nasze szaty i bylibyśmy winni w dzień ostateczny.